Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Jak wspomniałem wcześniej, rzecz już byliśmy. Teraz czas na żądania. Żądania Was, obywateli Wolnego Poznania, Wolnej Wielkopolski, przedstawił obywatel Marcin Kęczycki. tej poczniecie bondolę sobie beaty szydło działań godzących prawa kobiet. Żądamy! Żądamy wytopania się ze szkodliwych zmian w systemie oświaty. Oh wow. yeah! W zależności instytucji kultury i mediów publicznych. Żądamy wycofania nowej ustawy o zgromadzenia Ziemi rolnej i podwyższenia kwoty wolnej o podatku dla wszystkich. Żądamy! zaprzestania ekshumacji ofiar katastrofy Smoleńskiej, jeśli rodziny nie życzą sobie tego. Sądamy! stworzenia wojny obrony terytorialnej. Uuuuh! Za wojny! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Żądamy! Demokracja! Demokracja! Demokracja! Pierwszy zabierzemy głos obywatel Jacek Bachowski. Witam Państwo! Witamy Państwo, witam wszystkich, witam kolorowe parasole! Witam czarne parasole! Witam tęczowe flagi! Witam nowoczesne! Witam tam odwinaczenie poznania! Tak jak mój również i mój imięnik. Witam wolnych obywateli wolny w Wolnym mieście Poznań! przed Państwem nie Dlatego, że znajdujemy się w szczególnym miejscu to tutaj, w 1956 roku na ulicy wyszli robotnicy i mieszkańcy miasta i to oni strzelała milicja i wojsko. To tutaj stanęły koksowniki w stanie wojennym, a na ulicach pojawiły się wozy opancerzone. I to tutaj odbywały się demonstracje, które rozganiało ZOMO. Ale staje tutaj również przed państwem tę szczególną noc, tę bardzo polską noc. Ta która dla tych, którzy ją pamiętają, tak jak ja, jest tytułem naszej wolności. To jest noc, która jest symbolem naszego zwycięstwa, które wtedy wydawało się realne. Ale jak to jakoś zginął, dlatego, że po tych 35 latach pasła, ze stanu wojennego na nowo są aktualne. Na nowo jest aktualne, że telewizja kłamie, Przepraszam! prasa <śmiech> Niestety, <śmiech> niestety aktualne jest też to, że władza nas obraża. Kiedyś mówiono o nas zaplute karły reakcji, elementy antysocjalistyczne, warchoły, a dzisiaj mówi się o nas obywatele drugiego sortu i zdrajcy tylko dlatego, że nie wierzymy w religię smoleńską. No jestem. w to, że po tych 35 latach w moim kraju zagrożone są prawa kobiet, zagrożone są prawa mniejszości seksualnych i mniejszości religijnych. Trudno mi się pogodzić z tym. Trudno mi się pogodzić z tym, że. To my znajdujemy się w sytuacji, gdzie wydaje się, że historia zatoczyła koło. Oto te same twarze, które kiedyś wydawały się nie do przeniesienia do czasu współczesnego, dzisiaj decydują o wymiarze sprawiedliwości. I no, proszę Państwa, nauczyliśmy się z tego żartować, ponieważ w czasie stanu wojennego ironia, zabawa, kpina, parodia, były naszą jedyną bronią. I dzisiaj też żartujemy sobie, że na Nowogrodzkiej w Warszawie jest jakiś posem poseł i ma taką foremkę i odciska sobie piso Polaków, a jak nie pasuje mu to takiej foremki odciśnięty, to mówi o nim, że jest drugiego sortu albo zdrajca. Żartujemy sobie również z tego, że za chwilę nasze dzieci na lekcjach wychowania fizycznego, zaraz po obowiązkowym wysłuchaniu Abol apelu będą się uczyły o tym, że poseł Jarosław sprzenił angiejką bramkę na oh. łębę. <yemísimo> <punkt> w związku z tym trzeba odłożyć nawet. Dzisiaj w Polsce toczy się dyskusja dotycząca tego, jakiej <śmiech> Polski sceny. Czy chcemy Polski nowoczesnej, otwartej. Polski, która daje równe szanse wszystkim obywatelom, bez względu na ich pochodzenie społeczne, wykształcenie, poglądy religijne i orientację seksualną. Czy też chcemy Polski zamkniętej, xenofobicznej. Polski, która nie ma światu nic do zaproponowania i czyta jest dla świata pochodu. Otóż ta dyskusja nigdy nie była tak ostra jak dzisiaj, dlatego że żadna partia wcześniej nie dokonała takiego zniszczenia. Koledzy z PiS-u rządzą dzisiaj pod hasłem cała austetność. Czego się nie dotknął to zepsują. Zaproponowani rządu nieuczestników, ludzi niekompetentnych, arogancji, wykluczeń i krumień. Wydaje się, że bilans PiSu, bilans tych kilkunastu miesięcy pis PiSu jest bardzo dramatyczny. Żadna partia nie wprowadziła tylu ludzi na ulicę, co PiS. I żadna partia nie okłamała tak Polaków. A największym kłamstwem, w które Polacy uwierzyli jest to, że można komuś dać pieniądze, jak się tych pieniędzy nie ma. Że można komuś coś dać, nie odbierając innym. To jest... Gdziebywałe, że Polacy z łatwością uwierzyli w taki fałsz. Nie wszyscy Polacy, ale y, niestety sami Państwo też dobrze wy, wys, wysokich nas e, podzielający taki punkt Chciałbym zwrócić się na koniec do e, Państwa, którzy są autentycznymi bohaterami tego wieczoru. Wspaniałych ludzi bym pod chwilą stali na tej scenie i przemawiali. Proszę Państwa, gdyby nie oni, to ten sen o wolnym Polsce to, że nie będzie I to my mamy prawo, <trym> to oni mają prawo dzisiaj używać słowa Solidarność. <trym> dlatego, że ludzie Solidarności, twórcy Solidarności są po naszej stronie. To jest Lech Wałęska, To z puszczowu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy dziękujemy, dziękujemy! dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! My mamy prawo skandować solidarność. Solidarność! Solidarność! Solidarność! Solidarność! Solidarność! Solidarność! Solidarność! Solidarność! solidarność. Obywatele. Przed obywatel Michał Saman Turno. Ten Saman to pseudonim na to jest chcę powiedzieć. Drodzy Państwo, cieszę się, że mogę być tutaj z Wami i świętować 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Poznaniu na placu Mickiewicza za krzyżarą, przy symbolu buddłu i sprawiedliwości społecznej. Reprezentuję Młody Kot Wielkopolska. Chcę Wam powiedzieć, że jesteśmy... O! o różnych poglądach, o różnych pomysłach, o różnych marzeniach. Ale łączy nas jedno. Chcielibyśmy cieszyć się życia w tym kraju i spełniać własne pomysły, własne plany, a nie musieć walczyć o to, by nasza ojczyzna była krajem demokracji i prawa. Brawo! potencjał i szanowało naszą wolność, szanowało, naszą, szanowało nasze stanie. Żaden niewysoki mężczyzna, który wchodzi na drabinkę każdego na podczas misji Przewodniczącego nie będzie nam mówił, co jest lepsze, a co złe. <śleszy> Przedskur duplem! dupem! duplem! Przedskur duplem! Przedskur duplem! Przedskur duplem! Przedskur duplem! Przedskur duplem! Przedskur duplem! Przedskur Państwa prawa, <try> <try> <try> <try> <try> Państwo prawa! Nie Jarosława! Państwo prawa! Nie Jarosława! Państwo prawa! Nie Jarosława! Jesteśmy pokoleniem, które miało szansę wyjeżdżać miało szansę poznawać świat i Europę. Jesteśmy nie tylko Polakami, ale również Europejczykami! Dziś próbuje nam się wmówić, że obce znaczy gorsze. obce znaczy bardziej niebezpieczne, obce znaczy źle. Próbuje się zbudzić w nas strach przed obcokrajowcami. Próbuje się porównywać wszystkich uchodźców do morderców, do do zagrożenia tego świata. Naszej zgody na to nie ma! bardziej większy i różnorodny, niż droga między Zolipozem a Nowogrodzką. Nie czujemy się za Europy. Nie czujemy się gorsi. Jesteśmy rubrożędnym państwem Unii Europejskiej i tego świata. rządzącej. Jeżeli chcecie wstawać z kolan, jak wy to mówicie, to proszę bardzo, ale my tego nie robiliśmy, nie robimy i robić nigdy nie będziemy. Jesteśmy dumni z naszych rodaków, m.in. innymi z Władysława Bartoszewskiego, z Po to, żeby Polska była krajem demokratycznym, suwerennym i powszechnie szanowanym przez inne kraje. Nuba z z z historii. Do powrót, do metod. Władcy relacji, Pamiętajmy o teraz stanu jednego nie pozwólmy, żeby to się kiedyś jeszcze powtórzyło. Dziękuję bardzo. Dakle, z jest <oh <Zoina> to, żeby, żeby? No, z hm. Rafał